Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, ostatni dzień marca minęła 17. .00. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Rehabilitacja węgla to w Unii pomysł bez szans. Tak w rozmowie z naszą korespondentką unijni dyplomaci komentują propozycję premiera Tuska. NIK krytykuje samorządy, zarzuca im, że nie ostrzegają ludzi przed budowaniem domów na terenach zagrożonych powodzią. Niemcy przekazują Polsce schody pałacowe, dzieło zrabowane w czasie wojny. Taki akt buduje między nami zaufanie. Pomysł premiera Tuska na europejskich salonach szanse ma znikome. Rehabilitacja węgla w Europie jest niemożliwa, tak mówią unijni dyplomaci, eksperci, z którymi rozmawiała nasza korespondentka w Brukseli. To komentarz do zapowiedzi szefa polskiego rządu. Donald Tusk w weekend zaproponował utworzenie Europejskiej Unii Energetycznej, wspólne zakupy gazu oraz właśnie większą koncentrację na czarnym złocie. W związku z aneksją Krymu, która postawiła pod znakiem zapytania wiarygodność Rosji, Unia Europejska szuka sposobów na większą niezależność energetyczną. Nie zamierza jednak rezygnować ze swoich ambitnych planów klimatycznych. Najpóźniej w październiku wspólnota ma zaakceptować pakiet klimatyczno-energetyczny przewidujący redukcję emisji CO2 o 40% do 2030 roku. Dyskusja w tej sprawie zaszła już za daleko, powiedzieli Polskiemu Radiu unijni dyplomaci. W podobnym tonie wypowiedział się ekspert londyńskiego Instytutu Center for European Stephen Tyndale. Rehabilitacja węgla w Unii jest niemożliwa. To mogłoby się zdarzyć tylko wtedy, gdyby Polska i inne kraje postawiły na nowoczesne technologie wychwytywania i gromadzenia CO2, co jest bardzo drogą inwestycją. Very expensive. Londyński ekspert dodał, że Polska może natomiast liczyć na łagodniejsze potraktowanie i okres przejściowy, na przykład dla elektrowni opartych na węglu. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pomysł premiera nieustannie komentują także politycy w Polsce i Głosy w serwisie Trójki o 18. Gminy nie zabraniają, a nawet nie ostrzegają przed budowaniem domów na terenach zalewowych. Na alarm bije za to Izba wykazała, że samorządy nie robią nic, aby chronić przyszłych mieszkańców przed osiedlaniem się na terenach zagrożonych powodzią, mówi rzecznik Niku Paweł Biedziak. Tylko jedna trzecia przypadków to są takie, w których wprowadzono zakazy ograniczenia warunki. Dwie trzecie nie zawierały żadnych ograniczeń, warunków, zakazów. Dodatkowo, zdaniem wicemarszałek Sejmu Wandynowickiej Polsce grozi wstrzymanie unijnych funduszy na ochronę przeciwpowodziową. Powodem ma być prowadzenie przestarzałej i niezgodnej z unijnymi zaleceniami polityki przeciwpowodziowej. Polska wciąż stosuje przestarzałe metody zapobiegania powodziom, które skutkują tym, że powodzie nam jeszcze bardziej grożą. Mamy do czynienia nadal z regulacjami rzek i budowaniem wałów, co już jest prehistorią, jeśli chodzi o stosowanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. W połowie roku mają zostać zaprezentowane tak zwane masterplany dla dorzeczy Wisły i Odry. I to od tych dokumentów będzie zależeć decyzja o ewentualnym wstrzymaniu unijnych pieniędzy na zabezpieczenia antypowodziowe. To dzień triumfu układów i koterii zawodowych. Tak były minister sprawiedliwości komentuje decyzję prezydenta. Bronisław Komorowski podpisał ustawę przywracającą ponad 40 małych sądów rejonowych zniesionych w wyniku reformy Jarosława Gowina. Gowin mówi teraz, że decyzja prezydenta przekreśla nadzieję na to, aby w polskich sądach zapadały wyroki sprawiedliwe i szybkie. A właśnie o przyspieszeniu pracy wymiaru sprawiedliwości dyskutują dziś sędziowie w białym stoku. Jest mowa o e-sądach, e-wokandach i e-protokołach. Jeszcze kilkanaście lat temu wszystko wyglądało zupełnie inaczej, mówi sędzia Szczęsny Szymański. Kiedy rozpoczynałem pracę w całym wydziale karnym na 15 sędziów był jeden komputer. Teraz powoli pojawiają się akta cyfrowe. Ponadto rozprawy są nagrywane. Na razie tylko w sprawach cywilnych, ale to już ogromna korzyść, mówi sędzia Grzegorz Karaś. Wszystko jest jawnie transparentne i mało tego, sędziowie często są pomawiani o to, że prowadzili tak stronniczo czy niestroniczo. I teraz nie ma takiej wątpliwości. Nie ma chamstwa na rozprawach. często strony się obrzucają i nie Dodaje wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń, choć protokół cyfrowy zamiast papierowego bywa utrudnieniem. Dlatego, że zdecydowanie szybciej czyta się protokół, nawet bardzo dokładny i obszerny, niż odsłuchuje nagrania. Dlatego w sprawach karnych w przyszłości oba rozwiązania mają funkcjonować równolegle. Trwają też prace nad systemem automatycznego rozpoznawania mowy, który wypowiedzi uczestników procesu będzie zamieniał na protokół papierowy. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Schody pałacowe. Znów w Polsce dzieło Francesco Guardiego skradzione w czasie wojny przez Niemców przekazał w Berlinie niemiecki minister spraw zagranicznych, a dzieło odebrał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Polska straciła około pół miliona dzieł sztuki, z czego udało nam się odzyskać kilkadziesiąt, ale każdy taki akt buduje między nami zaufanie. Z kolei minister Frank-Walter Steinmeier mówił, że chciałby, aby zwrot obrazu Guardiego był impulsem do zwrotu także innych dzieł sztuki. Mam nadzieję, że przyniesie to lepsze efekty niż było to do tej pory w przeszłości. Schody pałacowe wrócą wkrótce do Muzeum Narodowego w Warszawie. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Zapraszamy. Monika Sułkowska. Tylko jedna nasza drużyna pozostała w grze w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wiwe Targi Kielce grają dziś rewanżowy mecz 1-8 finału na wyjeździe z Rainy Carleven. Pierwsze spotkanie Wiwe wygrało 32 do 28. Bramkarz kieleckiej drużyny Sławomir Szmal podkreślał jednak, że cztery bramki to niewielka przewaga. Cały czas stoi 5 na 50. 4 bramki można sobie zrobić w 3 minuty, to nie jest wiele. Początek meczu rewanżowego o 19:00 godzinę wcześniej rozpocznie się ostatnie spotkanie 28 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zagłębie Lubin zmierzy się z Wisłą Kraków. Tymczasem pomocnik Górnika Zabrze Bartosz Iwan, który wczoraj został znokautowany przez własnego bramkarza podczas meczu z Jagielonią czuje się dobrze i chce wystąpić w najbliższym spotkaniu. Informację przekazał dziś klub. Iwan trenuje jeszcze indywidualnie, ale bardzo zależy mu na grze w spotkaniu z Krakowią. Wiktor Waldes będzie natomiast pauzował przez 7 miesięcy w konsekwencji urazu, którego nabawił się w meczu z Celtą Vigo ramkarz przeszedł operację zerwanych więzadeł nie będzie go w kadrze na tegoroczny mundial. W kadrze Francji nadświerćwinał Pucharu Davisa z Niemcami zabraknie natomiast Richarda Gasketa. Najwyżej sklasyfikowany francuski tenisista nabawił się kontuzji pleców. Pod jego nieobecności liderem drużyny będzie Jo Wilfried Tsonga. Jędrzej Dobrowolski znów poprawił rekord kraju w narciarstwie szybkim. Chodzi oczywiście o rekord prędkości. Nowy ustanowił w zawodach Speedmasters we Francji. Wynosi on teraz nieco ponad 242 km na godzinę. Tymczasem rekord świata pobił Włoch Simone. Osiągające 252 km na godzinę. 252 km na godzinę, na czym? Na nartach, na, narciarstwo szybkie. Mhm. Yy, dziś pogodnie i ciepło, temperatura od do 17 stopni na południu, ale przed nami ochłodzenie i kilka dni z przelotnymi opadami deszczu. Noce zimne. Najbliższa noc pochmurna z temperaturą do minus 3 stopni na Podlasiu. W centrum minus 1, a na Dolnym Śląsku najcieplej plus 4 stopnie. Jutro jeszcze sporo słońca, ale lokalnie już może się chmurzyć i przelotnie padać. Temperatura we wtorek od 7 stopni na północnym wschodzie do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie aż do 30 lat 0%. I telewizor 3 dlet 55 cali LG. Rewolucyjna rozdzielczość Ultra HD. smartfon w zestawie. Klasa A. W supercenie. 7999 zł. Lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma.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 Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomac Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkobiloba, wspierająca pamięć i koncentrację. Zbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż pięć składników aktywnych. Bilomac. Plus, dostępny w aptekach. Bilomac. Plus, pamiętasz o wszystkim. W salonie iSpot wspólnie z naszym ekspertem Apple odkryjesz swojego nowego iPhone z najbardziej zaawansowanym, intuicyjnym i łatwym w obsłudze systemem operacyjnym na świecie. Poznasz tysiące aplikacji, w szczególności bezpłatny pakiet biurowy do tworzenia pięknych dokumentów, wspaniałych arkuszy i spektakularnych prezentacji oraz bezpłatny pakiet programów do pracy twórczej, dzięki któremu Twoje zdjęcia pobudzą się do życia. Zmontujesz wielki film, niewielkim wysiłkiem i stworzysz wspaniałą muzykę. Poznaj swojego iPhone z iSpot Apple Premium Reseller. Najłatwiej i najlepiej. Dla Ciebie znajdź nas na iSpot.com. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Paskalem, Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości miliona złotych. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrawka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skodę Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl Marcin Prokop to ja mówiłem. Szkoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Taki mały komentarz głównie do polityków brytyjskich, i niemieckich na temat pozycji węgla i niechęci ich do węgla w Unii Europejskiej. Otóż przypominam politykom, że cała Unia Europejska stanowi mniej niż 5% ludzkości. Dla Niemców i Anglików wytłumaczy, to jest jak 5 groszy do 95 groszy i cały świat się z nas śmieje, że 5 groszy próbuje być porządniejsze niż 95 groszy. No to przy okazji dodam, że jutro do Warszawy Przylatuje 50 centów, co w tłumaczeniu znaczy złoty 50. Mniej więcej. 12 po 5 to trójka the other guy, drop the ankle, make a stop. better digital clocks, infinity figure eight, figure out what you're not, chunking a book, cut your last, come to cut your corners off, you're the rock and I'm the paper, you're the scissors, I'm the rock, shot, reverse shot, look what the other guy, shot, reverse shot. Look what the other got. Feel this stone go through myself. Follow someone else's trip Camera A, camera B In your home on your TV Hook me up, look in my eyes Dialect, do I surprise you? Watch me blush, blink, sing Trust in me so you don't have to think Shot, reverse shot Look what the other got. Shot, reverse shot Look what the other got. You even feel what's real With such a shallow depth of heat. Kill the engine, stop the car Cut the lights and there you are Star so small, you're the king of the all, Stand tall, rack focus, now you crawl back Broken, now the stars so fast Heat, wind, stone break my mask. Shot, reverse shot Look what the other got Shot, reverse shot Look what the other got Feel this storm go through my sails Follow someone else's shallow depth of Shot, reverse, shot Drop the ankle, make a star Make the moment, kill the clock Infinity figure it, figure out What you know, choking up or cut your loss Come to cut your corners off You're the rock and I'm the paper You're the scissors, I'm the rock Shot, reverse, shot Look what the other guy. Tak, bo lepota Dia To był zapraszamy do trójki. Od jutra będzie można zwalniać pielęgniarki bez uzasadnienia. Wystarczy, że w danej placówce zostanie przekroczony wskaźnik zatrudnienia minimalnego. To już upoważnia dyrekcję szpitala do redukcji etatów. Od 1 kwietnia ma zacząć obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia, które e, zdaniem większości posłów z Sejmowej Komisji Zdrowia i samych pielęgniarek może zagrażać pacjentom. Ale czy ostatecznie resort zdrowia zdecyduje się na takie rozwiązanie? Będzie wiadomo dziś wieczorem po posiedzeniu kierownictwa ministerstwa. Od o tym, jak niezbędna jest praca sióstr w oddziałach szpitalnych, najlepiej wiedzą sami pacjenci pracują dużo za dużo. Niech pani sobie wyobrazi, że jest pacjent duży gabarytowo. Muszą podejść dwie albo trzy pielęgniarki, żeby go podnieść. A teraz jak zabiorą jedną czy dwie i jedna pielęgniarka sobie w życiu nie poradzi. No bo Odczuja tak na dobrą wybrak. sprawę, to ona na oddziale wykonuje najbardziej czarną, można powiedzieć, robotę. Robi wszystko i robi z uśmiechem na ustach, a pacjent jest różny. Czy jeżeli tak zwane kierownictwo w Ministerstwie Zdrowia nie przedłuży wejścia w życie tego rozporządzenia, to tak naprawdę zaczyna obowiązywać od jutra. Na Aprilis na 1 kwietnia. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk. Jeżeli to rozporządzenie zacznie obowiązywać, to dyrektor ma prawo decydować o obsadzie pielęgniarek i położnych. To jest logiczne, tak naprawdę. Dyrektor ma prawo decydować o zatrudnieniu, ale rozporządzenie mówi o normie minimalnej. Tutaj jest ewidentnie napisane, dyrektor ma obowiązek, obliczenia i za trudnienia takiej liczby pielęgniarek, która spełni minimalne wymogi. Proszę zwrócić uwagę, spełni minimalne wymogi. Mamy pięć czy cztery więcej niż minimum, to tym czterem dziękujemy. Jakie są możliwe scenariusze? Na spotkaniu będą na pewno osoby, które będą mogły ewentualnie przedłużyć wakacjolegi z tego rozporządzenia. To technicznie jest po prostu bardzo trudne. Departament pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia Beata Cholewka. Jutro jest 1 kwietnia. Pielęgniarki obawiają się, że będzie można zwalniać bez żadnego uzasadnienia. To rozporządzenie nie jest o zwalnianiu. To rozporządzenie jest o tym, żeby w tej sytuacji jaka jest, finansowej, ekonomicznej, kadrowej, na poziomie minimalnym, zaznaczam, co nie znaczy, że może nie być na wyższym poziomie określone w danej jednostce. I z całą pewnością warunki szpitala powiatowego, klinicznego i szpitala wojewódzkiego są różne. Od tych wszystkich okoliczności zależy stan kadry opieki pielęgniarskiej. Najgorzej jest tam, gdzie pacjent nie jest chodzący, prawda? No u nas jest właśnie większość pacjentów leżących. Pielęgniarki w jednym z warszawskich szpitali z oddziału chirurgii. Są chorzy w ostatniej fazie nowotworu, nowotworu. w stanie terminalnym, także po prostu jest Bardzo ciężki ciężko, oddział po powikłanych operacjach brzusznych. A ile jest na przykład pani na dyżurze? Dwie pani. A oddział ile ma pacjentów? Około 20. Obracanie chorych, to są chorzy leżący, to jedna osoba nie obróci takiego chorego. W zeszłym tygodniu była komisja mhm. zdrowia ten temat był poruszany. Specjalnie zwołałem tą komisję, tak jak zresztą obiecałem. Poseł Tomasz Latos, PiS. Docieśnięty do muru minister Neumann i minister Sopliński obiecali, że w poniedziałek, czyli dzisiaj, cytuję, postawią tę sprawę na kierownictwie, taka nowomowa, która teraz jest w rządzie i mam nadzieję, że w końcu jednak zgodnie z tym, o co wszyscy wnioskowali ponad podziałami politycznymi, to nieszczęsne rozporządzenie zostanie odłożone w czasie. Ale to rozporządzenie nie wskazuje na to, żeby była jedna pielęgniarka na dyżurze, tylko daje dowolność dyrektorom. Tak, Który dyrektor ale, na to się zgodzi? Ale stwarza pewne minimum, obniża te standardy. Ale my już mamy takie sytuacje. Na dyżurze nocnym zostaje jedna pielęgniarka z 40 pacjentów, 30, 50. To, co się zadziało w w tym nieszczęsnym mieście, gdzie zginęły dzieci miały być dwie położne, była jedna położna. Ja nie spotkałam takiej, która się nie uśmiecha, albo mam taki tward, że trafiam na same dobre. Naprawdę dużo leżałam w szpitalach i nie trafiłam jeszcze na złe pielęgniarki. I za każdym razem uważam, że jest ich za mało. W Polsce pielęgniarek mamy coraz mniej. U nas na tysiąc mieszkańców jest pięć i pół siostry. No tak ze statystyki wynika, niestety. W Szwajcarii 16, w Czechach 8 pielęgniarek. Jakie w tej sprawie będą ostateczne decyzje, tego dowiemy się dziś wieczorem. O czym informowała i co będzie sprawdzała jeszcze Ewa Dudzińska. To trójka. Audycja popołudniowa, za chwilę trzy Ameryki w trójce. Do you remember? 22 minuty po 17.00, teraz zabierzemy Państwo hen hen na drugą stronę świata. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest KAPSZ, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Na czterech kołach, z piątym w bagażniku jedzie Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry, witaj po raz kolejny. E, podróż to już jakieś 3000 km kilometrów za tobą, ale teraz dopiero zaczyna się dziać. Jesteś w Kanadzie, w Vancouver. Vancouver. Tak, dziękuję. No i, słyszę, no i ktoś, słyszą jak państwo, jak, słychać, jak w Vancouver słychać trójkę? Spróbujemy, spróbujemy za, chwilę za chwilę raz jeszcze. E, Tomasz Gorazdowski na pewno jest w Vancouver, tyle że z połączeniem mamy mały kłopot. Proszę poczekać minutkę. Sprawy trochę się skomplikowały, bo do Kanady daleko, ale połączymy się na pewno tyle, że to będzie po wpół do. Tomasz Golaznowski jest w Vancouver, a tam odwiedził między innymi studio y, Vancouverczyka Briana Adamsa. To nazwisko jeszcze padnie dziś w audycji popołudniowej. Mówiliśmy o pielęgniarkach i trochę zaskoczony jestem reakcją. Nie ma sióstr. Są pielęgniarki. Bo tak jak pejoratywny wydźwięk ma to słowo siostra w Polsce w stosunku do kobiet, które najcięższy zawód chyba jaki jest uprawiają, to po prostu rusza. Jak się słyszy siostra, to po prostu człowieka stawia na równe nogi. Zaskoczony? zaskoczony. Siostra to ja raczej ktoś bardzo bliski. Ja również jestem zaskoczony. Siostra to ktoś, yy, kto jest ofiarny, pomocny i ja taki bliski. Ja również jestem zaskoczony. I sercu bliski. Nie tak? wiem, czy to stanowisko wszystkich pielęgniarek, czy, czy, czy tylko niektórych. 2273 trójek albo ZD3, radio.pl Minęła. 17.30. W trójce skrót wiadomości Radosław Mruz. Brunon Kwieciń chce wytoczyć proces psychiatrom. oskarżono o planowanie i przygotowanie zamachu na Sejm pozwał lekarzy, którzy go badali. Nie zgadza się z tezami, które biegli, przedstawili w swojej opinii. Dodatkowo obrońcy kwietnia złożyli wniosek o przesłuchanie ich przed sądem. Mówi Kamila Czajkowska, reprezentująca oskarżonego. My sygnalizujemy sądowi pewne kwestie i na tym etapie, niestety no, w kontekście tego postępowania, które jest prowadzone e, przeciwko biegłym nie mogę nic więcej powiedzieć. Z nieoficjalnych informacji naszego reportera wynika, że oskarżony nie zgadza się z częścią zawierającą opis tak zwanej linii życiowej. Biegli orzekli, że kwiecień w chwili planowania zamachu na Sejm był poczytalny. Włoch podejrzewany o kradzież elementu ogrodzenia z byłego nazistowskiego obozu w Oświęcimiu. W jego bagażu na krakowskim lotnisku celnicy znaleźli drut kolczasty z Auschwitz. Mężczyzna twierdzi, że chciał go sobie wziąć na pamiątkę. Za próbę wywozu z Polski przedmiotu zabytkowego grozi kara do pięciu lat więzienia. Tę sprawę już bada prokuratura. Japonia powinna zaprzestać połowów wielorybów, uznał Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Nakazał władzom w Tokio cofnięcie pozwoleń na połów wielkich ssaków w celach naukowych na wodach antarktycznych. Japonia tą decyzją, jak mówi, jest głęboko rozczarowana, ale już zapowiedziała, że podporządkuje się decyzji najwyższego organu sądowego ONZ. Kolejne informacje w Trójce już o 18.00. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Traffic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości Ekonomicz. Studio Paweł Sautys. Inflacja w strefie euro najniższa od ponad czterech lat. W marcu ceny były o zaledwie pół procent wyżej niż rok temu. Takie dane opublikował dziś Eurostat, podając, że do niskiej inflacji przyczyniła się przede wszystkim tania energia w strefie euro. Czy Europie grozi deflacja i co w związku z tym stanie się z kursami walut? Między innymi na te pytania odpowiemy w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Tymczasem w Polsce odpływ zagranicznego kapitału. Narodowy Bank Polski wyliczył, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku inwestorzy wycofali ponad trzy miliardy sześćset milionów euro. Spadło też polskie zadłużenie zagraniczne o 4,5 miliarda do dwustu siedemdziesięciu pięciu miliarda euro. Prace nad rosyjskim systemem płatności kartami idą pełną parą. Zabrali się za to tamtejsi bankowcy. Pierwsze efekty pojawią się za mniej więcej pół roku. O tym Włodzimierz Pac. German Gref, szef największego rosyjskiego banku państwowego Zbierbanku poinformował, że projekty niezbędnych aktów prawnych są już w parlamencie. z Po ich przyjęciu potrzeba będzie od dwóch do sześciu miesięcy na powstanie Narodowego Systemu systemu płatniczego. Rosyjscy politycy zaczęli mówić o potrzebie powstania własnego systemu płatniczego po tym jak Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje po aneksji Krymu. Visa i Mastercard przestały dokonywać operacji płatniczych klientów kilku rosyjskich banków. W przypadku większości banków płatność kartą została potem przywrócona. Włodzimierz Polskie Radio, Moskwa. Połączony Fiat z Chryslerem w tym roku wyprodukuje 4,5 miliona samochodów. Ogłosił to właśnie dyrektor generalny włosko-amerykańskiego koncernu Sergio Marchionne O tym Mark Lenert. Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy w 2018 produkowali 6 milionów aut, stwierdził Markionne, dodając, że liczy przede wszystkim na rynek amerykański. Dyrektor generalny ujawnił, że produkowany w naszym kraju Fiat 500 nie przyjął się na chińskim rynku. W ubiegłym roku sprzedano tam tylko 1100 sztuk tego samochodu. Ponieważ nowa spółka wybrała na swoją siedzibę prawną Amsterdam, następne zebrania odbywać się będą już w Holandii. Marek Polskie Radio Rzym z Holandii do Warszawy. Już teraz o giełdzie. Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Makarskiego OPEGA przy telefonie. Dzień dobry panie Rolandzie. Dzień dobry. Co przyniósł ostatnia, ostatni dzień pierwszego kwartału, jeżeli chodzi o sesję giełdową w Warszawie? No cóż, kończymy miesiąc i kwartał w bardzo dobrych nastrojach na GPW. wiki, i WIK 30 wyrosną o ponad 1%. WIK 50 i WIK 250, czyli indeksy średnich i małych spółek o 0,64,71 setnych. Y, co ciekawe, największe giełdy Europy kontynentalnej, czyli ta paryska i frankfurska, kończą Dzień na minusach, więc nasza siła jest stąd no, bardziej warta zauważenia. Obroty, jak na poniedziałek, całkiem sporo, 863 miliony złotych. No i ostatecznie marzec okazał się miesiącem o największej zmienności na strefę. To na, pod ponad pół roku ktoś, kto kupił akcję z 20 miesięcy temu i sprzedał w dnie wyprzedaży w połowie miesiąca, stracił 9%. Natomiast ktoś, kto postąpił odwrotnie i wykorzystał to panikę do zakupów i trzymał do dzisiaj, no, jest bogatszy o 7%. Ostatecznie jednak miesiąc kończymy na minusie. Kwartał kończymy na plusach. Jedynie indeks małych, średnich spółek od początku roku stracił. To, na co warto zwrócić uwagę, to, co się chyba wydarzyło w ostatnich miesiącach, oprócz oczywiście wpływu zamieszania ukraińsko-rosyjskiego, to to, że rzeczywiście nastąpiła zmiana liderów na rynku. Do głosu doszły do tak zwane późno-cykliczne, czyli energetyka, na przykład PG i Tauron radziły sobie bardzo dobrze. Natomiast zaczęły tracić z kolei spółki, które były mocne wcześniej z WIG-20, chociażby PG Widać, że tutaj jest jakaś zadyszka. To, co będzie istotne na początku kwietnia, czyli w kolejnych sesjach tego tygodnia, to chyba już jednak powrót do normalności, czyli odczyty nastrojów przedsiębiorców i dane z amerykańskiego rynku pracy. Ukraina schodzi Wyraźnie Dziękuję bardzo. To był Ronald Paszkiewicz z CDM Jeśli chodzi o złotego, ten dziś zyskuje na wartości euro po 4,16, dolar 3,2 grosze, funt 4 grosze, a frank szwajcarski po 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka Radio.pl. Na program zaprosił sponsor producent samochodu dostawczego Renault Trafic, najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Dziś pogodnie i ciepło do 17 stopni. Jutro jeszcze jako tako, ale przed nami ochłodzenie i kilka dni z przelotnymi opadami deszczu. Noce będą zimne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. HBO przedstawia Geoffrey, Cersei, Tyrion Lannister, Valar Morgulis. Wszyscy muszą umrzeć.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 bottom. Dzień dobry, kontrola śniadaniowa Coś pan niewyraźnie wygląda, dokumenty poproszę Śniadania nie zjadłem, kawy nie wypiłem Człowiek się śpieszy, jeszcze go zatrzymujecie Na pana miejscu Na pana miejscu, na śniadanie zatrzymałbym się w Wild Bean Cafe Żeby spróbować nowych smaków bagietek lub rogalików A... Wstąp do Wild Bean Cafe na stacji BP I spróbuj nowych smaków bagietek Przygotowywanych na miejscu lub chrupiących rogalików Które sami wypiekamy W Wild Bean Cafe Pożywne śniadania zawsze z kawą Wild Bean Cafe, stacja regeneracja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 Witam, dzień dobry, rzeczywiście jestem w Vancouver, ona nas po godzinie ósmej. Do tej pory jak jechaliśmy i łączyliśmy się z trójką, to działo się niewiele, a zresztą raczej nie tyle niewiele, co od czasu do czasu, po te przeloty były po 800-900 km, Ale minął weekend, zmieniła się obok mnie pora roku, no i zaczęło się dziać więcej niż jestem w stanie Państwu opowiedzieć. Dojechaliśmy do Vancouver. Fantastyczne miejsce nad oceanem i nasz kolejny wielki fart, nasze wielkie szczęście, znowu sympatyczny człowiek, znowu życzliwa osoba, która pozwoliła nam to Vancouver obejrzeć i pokazać. Zatem przenieśmy się w tej chwili do Vancouver, a po, po relacji naszego specjalnego wysłannika myślę, że będziesz miał kilka pytań, bo to bardzo ciekawe miejsce. Mieszkam tutaj już 22 lata. Nazywam się Rafał Czekajło. Jestem ogromnym fanem programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest duże szczęście, że mieszkasz w mieście, które lubisz i które bardzo dobrze znasz. Zawodowo, jako kierowca, zjeździłem to miasto wzdłuż i wszerz. Byłem w bardzo dziwnych zakątkach, na głównych ulicach, ale również w uliczkach, które mieszczą się z tyłu budynków. Naprawdę znam to miasto i kocham Vancouver bardzo. Mówi się, że Vancouver to jedno z najpiękniejszych miast na świecie, stąd też nasza obecność tutaj. Co twoim zdaniem powodu że Vancouver ma swój klimat, swój urok. Widokówki nie kłamią. Jeżeli ktoś kupi album ze zdjęciami z Vancouver, to zobaczy to samo w rzeczywistości, czyli miasto wciśnięte między Pacyfik a góry nadbrzeżne. Miasto, gdzie jesteś rano, możesz pojeździć na nartach w maju, a po południu zjechać z nart i wykąpać się w Pacyfiku. Także masz tutaj wszystko. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie spędza czasu przed telewizorem, tylko lubi chodzić na wycieczki, to jest to raj na ziemi po prostu. Widzimy, że Vancouver jest miastem przyjaznym dla mieszkańca. Chyba dobrze się dobrze się żyje. Tak, ale teraz no, muszę dodać łyżkę dziegciu. To miasto jest przyjazne, ale nie nieekonomicznie. To miasto jest bardzo drogie. To miasto ma najwyższe ceny mieszkań w całej Kanadzie. To miasto ma najwyższe ceny wyżywienia w całej Kanadzie. Jednak tutaj ludzie lubią mieszkać, lubią ze względu na klimat również. Jest sporo deszczu, ale nie ma ciężkich zim. Tutaj nie ma temperatur minus 20 stopni Celsjusza w zimie. Sporo pada, ale jest zielono. Jest, jest klimatycznie bardzo, bardzo przyjaźnie. Dla tych, którzy ewentualnie zastanawialiby się, czy przyjechać, jak byś ich zachęcił? Po co warto do Vancouver przyjechać? Jeżeli nie przyjedziecie do Vancouver, nie będziecie wiedzieli w ogóle, jak wygląda West Coast. Czyli ta część kontynentu, bo to nie chodzi nawet o Kanady, ale ta część kontynentu, powiedzmy, zatrzynająca się od San Francisco przez Portland, Seattle i, i Vancouver, to jest specyficzny klimat. To są tropikalne lasy. Może nie do uwierzenia, ale my całkiem niedaleko mamy rainforest, czyli las tropikalny. To nie jest tak gorąco, jak na Sumatrze, ale są tam omszałe drzewa, wysokie, ogromne sekwoje, gdzie rzeczywiście można się poczuć jak w dżungli. W Vancouver zjecie najlepsze poza Japonią sushi. Są miejsca, gdzie możecie zobaczyć po prostu jak tworzone są totemy. Jeżeli nie przyjedziecie do Vancouver, nie będziecie w ogóle wiedzieli jak wygląda zachodnia Kanada. No dobra, ale żeby nie było tak słodko, kto ma do Vancouver nie przyjeżdżać? To jest prosta odpowiedź. Jeżeli nie lubicie deszczu, to nie przyjeżdżajcie tutaj. Tutaj pada 4-5 miesięcy w roku. Rekord bodajże to jest 40 6 dni ciągłego deszczu, to nie jest mrzawka, to nie jest kapuśniaczek tutaj jak leje, to po prostu leje parasol to jest rzecz, którą się nosi cały czas, bo tutaj nie wiadomo kiedy zacznie padać, także jeżeli nie lubicie deszczu, Vancouver nie jest dla was Ach, deszcz Vancouver, kto by nie lubił, piękną polszczyzną tak na marginesie, opowiadał twój przewodnik który od tylu lat mieszka już w Kanadzie tak, o tym rozmawialiśmy, rzeczywiście mówi bez najmniejszego akcentu, mówi pięknie po polsku. Bawi się w radio w Vancouver, w związku z tym musi dobrze mówić, ale to się chwali, bo nie wszyscy po tak długim pobycie na obczyźnie mówią ładnie po polsku. Jak wspomniałem, zaczyna się naprawdę dziać więcej niż jestem w stanie powiedzieć, bo to było Vancouver. W międzyczasie przeleciliśmy wczoraj przez Seattle aż do Portland. Wieczorem w Portland spotkanie z kolejnymi sympatycznymi ludźmi, którzy takie miasta pokazują od podszewki, a zatem jutro będzie relacja z Portland, relacja specjalnie m.in. I kulinarna, więc ci, którzy mm. mają smak, to powinni nas jutro specjalnie słuchać. Robi się bardzo ciekawie. Pogoda trochę taka, jak mówił Rafał, niby fajnie, ale deszczu jest dużo. A przed nami na południe, im dalej na południe to San na Francisco tego, czeka tego, tego, tego słońca. Tak jest. San Tomku, Francisco. Tomku, przerwę, to jest... Ci, to, to przerwę Ci, bo czas nas goni, bo niefortunnie nie udało nam się połączyć dzisiaj o 17.20, czyli tak jak być powinno, za chwilę w trójce Puls Trójki. Spotykamy się jutro o 17.20, jutro Portland, a Potem już San Francisco patrzę na mapę, Kalifornia przed nami.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 Francisco, Los Angeles, potem San Diego, Meksyk, taka to podróż. 22,7 trójek w każdej sprawie, za chwilę puls trójki. Wywiad. Przerwałem sobie zbanie tego wywiadu z jakimś panem, Polakiem, który 22 lata mieszka w Vancouver w Kanadzie i jest, jak mówi, kierowcą. A mówi tak pięknie, że po prostu jego wypowiedź należałoby nagrać i dzieciom, puszczać w szkołach, na studiach, dziennikarzom również puszczać. Przepraszam, może nie wszystkim, bo to są i dobrzy dziennikarze i bardzo dobrze w trójce, ale po prostu przepięknie ten pan mówi. Za 14 minut będzie 18. Puls trójki. Prasa Damian Kwiek. 25 maja, za niespełna dwa miesiące, wybierzemy polskich europarlamentarzystów. O tym, kogo wybierzemy, partie dyskutują, mówiąc do siebie między m.in. spotami. Czego możemy się spodziewać po kandydatach Platformy Obywatelskiej? Jacek Rostowski zadłużył Polskę bardziej niż Gierek. Siewcy obciachu ruszają na Europę. Poseł Karski. Wyrok w cypryjskim sądzie za demolkę w hotelu. Pomimo siedmiu lat rządów Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, PiS jest groźny i może wrócić do władzy. Wyobraź sobie, że w Sejmie panuje zgoda, a politycy spierają się tylko o to, jak obniżyć podatki. I o tym języku, treści i świecie krótkich politycznych reklam Przypomnijmy dotyczących wyborów do Europarlamentu Porozmawiamy teraz w Pulsie Trójki Dr Olg Olgier Annosewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego Witam, dzień, dzień, dobry. Dobry, dzień dobry I Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich Dzień dobry Dzień dobry Czego mm, wyborcy, my dowiedzieliśmy się z tych pierwszych wyborczych reklam w, panu w ocenie? Niczego? Rafał Górski? No myślę tego, że powinniśmy sobie skakać do gardeł a określenie niczego nowego, bo spoty wyborcze to jest taki typ przekazu, który z zasady ma się ograniczyć do 30 sekund i w 30 sekund partia polityczna powinna starać się odpowiedzieć, dlaczego na nią właśnie należy zagłosować. Na razie większość partii politycznych skupiła się na tym, żeby powiedzieć, dlaczego nie głosować na konkurencję. I mamy taką rywalizację w systemie Pucharowym, to znaczy Platforma gra z Prawem i Sprawiedliwością, Prawo i, Prawo i Sprawiedliwość vice versa. Twój Ruch gra trochę z Platformą, a trochę z, z SLD. Partia Jarosława Gowina gra z, ze, wszystkimi. Nie, ze wszystkimi, ale nie do końca wiadomo z kim. Bo to jest trochę inna kampania na zupełnie inny temat. Zdaje się, że do parlamentu w 2015 roku. PSL nikt nie rozumie tej kampanii, oni sami jej nie rozumieją. co było w jeden sposób się do tego wprost przyznał w jakimś telewizorze. ASL to w ogóle nie prowadzi kampanii w telewizji. Natomiast Solidarna Polska prowadzi kampanię w Sejmie, tam gdzie protestują rodzice dzieci niepełnosprawnych. O tym się często mówi w przypadku spotów telewizyjnych, że nie, czy reklam w ogóle wielkoformatowych, że nie powinniśmy od nich zbyt wiele oczekiwać. No, ale z drugiej strony, ja jako wyborca myślę sobie tak, że na to są wydawane jakieś pieniądze, czasem większe, czasem mniejsze. Ja e, właśnie, i, jak... Jeśli miałoby to nie, nie słać żadnego komunikatu, to może to jest niepotrzebne. Znaczy ja sprawdziłem w 2009, jakie subwencje dostały PO i PiS na kampanię wyborczą i wychodzi na to, że w 2009 37 milionów PiS i 40 milionów Platforma Obywatelska. Ja z punktu widzenia zwykłego obywatela no widzę, że w sposób perfekcyjny partie w Polsce prowadzą czy zarządzają naszą nieufnością. Naszą, to znaczy, żebyśmy sobie nawzajem nie ufali. I moim zdaniem to jest clue tej całej kampanii wyborczej, tej czy, takiej czy innej partii, bo ja już tutaj nawet nie mówię, jakby, która partia to robi, bo robią to wszystkie, że zarządzają naszą nieufnością. O co chodzi? O to chodzi, żebyśmy sobie nawzajem nie ufali jako obywatele, bo to jest bardzo duże zagrożenie. Jeżeli będziemy sobie ufali, jeżeli będziemy potrafili rozmawiać ze sobą, jeżeli będziemy potrafili w sposób kulturalny się spierać i później w ogóle współpracować ze sobą, to jest to największe zagrożenie dla status quo partii, które są w tej chwili w, w Sejmie. No i one robią wszystko, między innymi poprzez te spoty, żeby zarządzać tą naszą nieufnością. Ja, oczywiście rozmawiając o wydawaniu pieniędzy na partie polityczne jest wiele argumentów za tym, żeby tak się jednak działo, tylko zastanawiam się, czy taki zwyczajny produktowy marketing to jest coś, co powinno być finansowane no, przez nas. To jest pytanie, które już było stawiane wiele razy i w zasadzie nie ma na to pytanie dobrej odpowiedzi, bo z jednej strony jest tak, że lepiej, żeby partie polityczne dostawały pieniądze z budżetu państwa niż od ciemnego biznesu, mówiąc w dużym umownym skrócie. Z drugiej też, z drugiej też strony jest tak, że jeżeli partia, ja jako wyborca, czy większość Polaków jako wyborcy, czy jakaś tam część Polaków jako wyborcy, mamy też prawo do informacji. Niestety jesteśmy leniwym narodem, jeżeli chodzi o sprawy polityczne i mamy tendencję do tego, żeby na przykład nie czytać programów partii politycznych. Ja prowadzę takie skromne na własny użytek badania wśród studentów politologii na Uniwersytecie Warszawskim i tam zwykle raz do roku pytam każdą, w każdej grupie, z którą mam zajęcie, czy ktoś z państwa czytał program kandydata, na którego głosował w, ciągu ostatnich, w czasie ostatnich wyborów. I osób, które się zgłaszają na powiedzmy 20-30 osobową grupę, studentów, którzy teoretycznie są podstawową grupą, docelową, znaczy podstawową grupą, która powinna być zainteresowana, jest raptem kilka, z czego część przyznaje się, że pracowała w sztabie tego kandydata, więc stąd zna jego program. Czy więc jeżeli studenci politologii nie czytają programów, partii politycznych, to dlaczego mają czytać to obywatele? I wykorzystują to politycy, którzy mówią, ok, ludzie mają prawo do informacji, a my mamy prawo do tego, żeby im w tych 30-sekundowych spotach spróbować zaproponować nasz program. I teraz ja nie mam nic przeciwko programom, spotom wyborczym wtedy, kiedy one w sposób pozytywny pokazują program polityczny danej partii. Natomiast mam oczywiście zdecydowane wątpliwości, jeżeli ten Czas i te pieniądze, o których pan powiedział, są no, wyrzucane w błoto po to, żeby się nawzajem opluwać. Tak? I te wszystkie pierwsze spoty pierwszy spot Twojego ruchu, pierwszy spot Prawa i Sprawiedliwości, pierwszy spot Platformy Obywatelskiej, de facto również Gowina, chociaż w dużej w trochę zupełnie innym wymiarze to są spoty mówiące o tym, że inni są źli, a nie o tym, że my, że my jesteśmy dobrzy. I, jest, I to jest oczywiście. No smutne. Tak? Pan, pan wspominał, Rafał Górski, pan wspominał o tym, ile kosztowały kampanie w, we wcześniejszych wyborach. Ja, ja dzisiaj próbowałem zapytać partii politycznych tych, których spoty już widzieliśmy, ile one kosztowały, ile kosztowała emisja, żebyśmy też wiedzieli, o czym dokładnie rozmawiamy. No i tak mówiąc dyplomatycznie, ugrupowania na razie przynajmniej, bo zadałem pytanie kilka godzin temu, odpowiadają dość niechętnie. Pytanie dlaczego i pytanie, czy ja jako, nie jako dziennikarz, ale jako wyborca mam prawo wiedzieć, ile taki spot kosztował ile kosztował jego emisja, jeśli gdzieś był emitowany poza internetem? Myślę, że jak najbardziej. Ja też jestem bardzo ciekawy, ile, ile te spoty kosztowały. Natomiast no jak to się załatwia w Polsce, chociażby pokazuje sytuację ze spotem PO, gdzie wyszła ostatnia informacja na Twitterze i w mediach, że... Pan premier wykorzystywał, wykorzystywał Kancelarię Rady Ministrów do nagrywania fragmentu spotu PO. I ja się tak zacząłem zastanawiać, nawet yy, wysłałem na Twitterze taką informację o tym, czy my jako organizacja społeczna też możemy sobie wynająć, ile to kosztuje, wynająć właśnie Kancelarię Rady Ministrów, żeby sobie tam nagrać spot społeczny. Możecie, możecie, dlatego że y, to był oczywiście błąd. Prawdzie ten, ten fragment spotu to jest, ktoś to policzył, to jest kilka sekund. Natomiast oczywiście to nie powinno mieć miejsca, dlatego, że Kancelaria Premiera i sam, sama Platforma wystawia się na, na, prostu na, na, na, na strzał, bo to jest tak, że już teraz, już kilka dni temu posłowie Prawa i Sprawiedliwości zadali to samo pytanie, które Pan, ale na piśmie, już dostali informację od Kancelarii Premiera, że oczywiście, jeżeli będą chcieli, to wszystkie gabinety poza Gabinetem Premiera są do ich dyspozycji, oczywiście za określoną opłatą. I ja szczerze mówiąc dziwię się bo to byłoby w stylu Palikota, że Janusz Palikot również takiego pisma nie wysłał i nie zrobił spotu, w którym oprowadziłby yy, yy, wyborców po, po miejscach, w których obija się Donald Tusk. tak? Oczywiście nie mówię, że Donald Tusk się obija, ale gdybym był doradcą Palikota, to bym bardzo mocno zachęcał go do właśnie takiego spotu, który oczywiście ma charakter negatywny, ale mógłby też Janusz Palikot powiedzieć, co on by w tych przestrzeniach robił. Jeżeli panów słuchają, politycy mogą z tych tak, rad ale góry zastrzegam, korzystać. że Tutaj są prawa autorskie, więc jeżeli ktoś będzie chciał, <śmiech> Trzeba będę dochodził. Wprowadźmy do tej rozmowy jeszcze jednego uczestnika, spin doktor Dick Dobrowolski. Witam Cię w moim kanale Jak Wygrać Wybory. Jestem Dick i robię spin. Dzisiaj kilka słów o programie wyborczym, czyli tym, co najbardziej przeszkadza w robieniu polityki. Pytanie do Rafała Górskiego, bo pan Dicka zna prawdopodobnie. My, my do tej pory jeszcze nie mieliśmy okazji. Kim jest Dick? Dick jest specjalistą od spinu, od marketingu politycznego, który przyjechał do nas ze Stanów. Ma korzenie polskie i doradza polskim politykom, jak robić kiełbasę wyborczą. A robi to komercyjnie, czy, czy pro bono? Podobno jutro wszystko się wyjaśni o 12 na specjalnej konferencji prasowej, ale już dzisiaj ma ponad 100 tysięcy odsłon. Jego spoty mają na YouTubie, więc chyba coś w tym jest co robi. Ale musimy powiedzieć więcej. Rusza kampania, która ma która ma pokazać właśnie, która odwołuje się trochę do słów, słynnych słów Bismarka, że obywatele nie powinni wiedzieć o dwóch rzeczach. Jak się robi kiełbasa i jak się robi politykę. A państwo chcieliby, żeby wiedzieli? A naszym zdaniem powinni wiedzieć, bo wtedy będą mogli uodpornić się na niektóre chwyty i sztuczki, które stosują partie właśnie, żeby zarządzać naszą obywatelską, nieufnością Wystąpienia tak, Dika Lebropolskiego powiedzmy... można zobaczyć w internecie. On tam tłumaczy, w jaki sposób politycy, oczywiście no, z przymrużeniem oka, w jaki sposób politycy skutecznie potrafią nami manipulować, ale jeśli my sobie z tego faktycznie zdamy sprawę, to wiedza stanie się powszechna, to zmieni nasz odbiór polityki na pewno? Ja zgadzam się, że to jest ciekawa kampania i ciekawy pomysł na kampanię. Powiedzmy sobie, co to jest spin, bo część słuchaczy może nie wiedzieć. Tak? Spin to jest w marketingu politycznym taki rodzaj działań, który ma na celu poprzez no, rzucenie jakichś informacji, rzucenie, podkręcenie rzeczywistości, tak, zrobienie czegoś z niczego, tak? czy w zasadzie nie, nic się nie dzieje, nie ma nic groźnego. Otóż podkręcamy atmosferę rzucając spin, i to spin polega na tym, że łowimy też dziennikarzy, obywateli, ludzi, którzy zaczynają się tym interesować i w zasadzie z niewielkiej sprawy, albo tak jak mówię, z niczego, robi się jakiś, jakaś większa afera. Mówiąc inaczej, narzucenie tematu. Która jest w środku? Na, na pusta, tematu, tak? jest w środku no to jest coś więcej niż narzucenie tematu, ale rozkręcenie całej, całej dyskusji w dłuższej perspektywie. A to nie jest, to nie jest utopia, Przekier liczenie na to, że my możemy się tego yeah. skutecznie nauczyć, no bo te, te techniki działają przecież na psychologii, są, są wypracowane przez lata. Znaczy, przede wszystkim chodzi tutaj o to, żeby y, przestać w Polsce, ta kampania ma na celu pokazać, czy zainteresować ich polityką y, i doprowadzić do takiej sytuacji, w której ludzie traktują politykę y, jako coś, co, co jest warte uwagi, bo od tej polityki no, wszystko zależy, zależy nasza jakość codziennego życia, natomiast na co niestety w tych spotach, o których mówiliśmy wcześniej, po na przykład czy PiSu, czy innych partii, ruchu, twojego ruchu, na no tą politykę nam się zohydza. Czy tego I robi się... kampanie i hasła, apele będą skuteczne? E, o tym dowiemy się pewnie ze spotów w kolejnych kampaniach, jeśli one będą inaczej wyglądały. Doktor Olgierdan Nusewicz, Uniwersytet Mogę jedno słowo. Ja Warszawski, w poprzednich wyborach słowo. robiłem taką akcję na Facebooku, nie głosuję bezmyślnie na jedynkę. I to też chodziło o to właśnie, żeby nie, nie, nie, nie dać się spinować komu tylko merytorycznie spróbować, przeczytać choćby ulotkę kandydata, na którego zamierzamy zagłosować. Olgier Danusewicz, Rafał Górski Instytut Spraw Obywatelskich. Bardzo dziękuję. To Dziękujemy. był pomysł trójki dziękuję bardzo do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu! Sprawdź porywającą ofertę nissana.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 Увага.